Produkt – podcast. Nazwa – Święty Spokój. Adres podcast e – podcastświętyspokój.blogspot.com E-mail – gmail.com. Witajcie po długiej przerwie. Zapraszam na 13 odcinek podcastu Święty Spokój. I jak zwykle tradycyjnie zaczynamy od muzyki. A dzisiaj, w tej chwili, usłyszycie utwór M.O.R.E.I. z płyty Entropy. Grupy... Jakiej grupy? Uuu... <grym> Inaczej... Nie będę tego cofał, chociaż należałoby się temu wstępowi jak najbardziej cięcie, ale grupa się nazywa M.O.R.E.I. Utwór się nazywa Spend, Spend the Night, a płyta nazywa się Entropy. Zapraszam. z sobą stęskniłem. Przez ten czas miałem mnóstwo pomysłów, mnóstwo takich tematów, o których chciałbym powiedzieć. Większość, o większości z nich zapomniałem. Niestety. Ale to nic. Zawsze coś się znajdzie do pogadania. No i dzisiaj chciałbym Wam zacznę nie będzie chronologii żadnej, po prostu zacznę od tego, bo zapisałem sobie parę rzeczy na kartce. Nie chcę mi się tego w jakieś bloki ustawiać. Zacznę od takiej audycji, której wysłuchałem. Jest ona w, do pobrania, może, może notat, w notatkach. Link podam. E, audycja zrobiła na mnie ogromne wrażenie można ją znaleźć w archiwum Polskiego Radia. To jest reportaż pod tytułem Wymiar Niesprawiedliwości. Nie będę nawet próbował streszczać, o czym jest ta audycja, ponieważ naprawdę wysłuchajcie warto warto posłuchać. To, co dzieje się w Polsce, to, to jest po prostu... woła o pomstę do nieba. <śmiech> Przepraszam. To jest... Jeśli cokolwiek kuleje, to właśnie w tym reportażu jest pokazana chyba najgorsza najgorsza rzecz, która u nas w Polsce kuleje. Czyli, czyli wymiar, wymiar sprawiedliwości, nazwany w tej audycji wymiarem niesprawiedliwości. Chyba jak najbardziej słusznie. No, naprawdę, naprawdę poszuk, poszukajcie tego. Znaczy, ja postaram się znaleźć link i i go wrzucić. Yy. O kurczę, kończy mi się miejsce na dysku D. Chyba na chwilkę przerwę, bo mi się gdzieś to zaraz samo przerwie. I poszukam miejsca i zaraz powrócę do Was. To tymczasem. Dobrze, tymczasem znalazłem troszkę, mam nadzieję, że starszy do końca audycji, ale należą się dyskowi porządki porządne. Posłuchajcie, posłuchajcie tej audycji. Przypominam tytuł Wymiar niespr Niesprawiedliwości w notatce pod podcastem, dołączonej do podcastu, znajdziecie link. Tak mi się wydaje, że go jak, jak go znajdę. Dobrze, <śmiech> drugi temat. Teraz będą dwa już same lekkie tematy. PlayStation Move. Nie wiem, czy słyszeliście o takim o takiej zabawce. To jest taki dodatek do Playstation, nowy kontroler ruchu, który taki zestaw składa się z kamerki i takiej świecącej różdżki i dzięki temu w grach, które są do tego przystosowane, można sterować postacią czy no, tą grą przy pomocy yy, ruchu, przy pomocy własnego, własnego ruchu. Teraz już właściwie każda z tych wiodących konsoli ma coś takiego. Nie znam innych rozwiązań. Pierwsze było Nintendo z, na swojej konsoli Wii, która no, właściwie z tego się zrodziła, że, że jej popularność, że miała właśnie ten... Te, taki sposób sterowania. No i właściwie prawie równocześnie yy, Microsoft do swojej konsoli Xbox 360 dołożył taką, to się nazywa Kinect. Tam, tam potrzebne jest tylko urządzenie, tak, kamera, czy tam zestaw kamer i czujników, jakiś nie wiem dokładnie jak, jak to jest zrealizowane. Nie potrzeba nic trzymać w rękach, wydaje się to bardzo też ciekawe. No i Sony ze swoim, ze swoim Move'em. Powiem tak, innych rzeczy nie używałem, tak jak mówiłem wcześniej, ale mów jest naprawdę, to jest porządna, porządna rzecz, bardzo precyzyjna. Mówię to na podstawie dwóch gier, które akurat miałem okazję grać, to znaczy Sports Champions, to takie towarzyska gra sportowa, tam kilka dyscyplin jest takich do właśnie... Kilka dyscyplin sportowych, trochę nierealnych, nie bo na przykład jest wal, walka na miecze albo rzut takim, frisbee to się chyba nazywa, takim talerzem latającym do celu. W każdym razie bardzo fajna, wciągająca gra, i przy czym no, potrafi zmęczyć. Normalnie potrafi zmęczyć i odwzorowanie ruchów jest naprawdę no, godne godne podziwu. Także PlayStation Move to naprawdę, moim zdaniem, dobry produkt. Nie wiem właśnie jak w porównaniu z innymi, z konkurencją, bo Kinect wydaje się dosyć ciekawy, ale ciekaw jestem właśnie też a propos jego precyzji. Na no PlayStation ma. Move ma tą zaletę, na pewno, której kinek trochę nie ma że prawdopodobnie tak mi się wydaje bo to nie porównywałem ale wydaje mi się, że przy dużym nasłonecznieniu albo inaczej przy właśnie słabym świetle da się grać na PlayStation bo tam tak naprawdę masz y, w dłoni świetne, świecącą różdżkę i właściwie możesz po ciemku wręcz grać. Natomiast y, przy Mówie, przy Kinekcie Microsoftu trzeba, no, trzeba być na pewno oświetlonym dosyć dobrze, żeby y, ruchy były widoczne. Dobrze, no i to jest y, koniec drugiego tematu. Szybko idzie, szybko. No i y, kolejny temat to motor. Otóż y, kupiłem sobie motor. Nazywam to motorem, ponieważ ma silnik y, normalną, manualną skrzynię biegów. Znaczy manualną jak manualną, taką jak w motorze. No, nogą się zmienia biegi. Y, w nomenklaturze polskiego <śmiech> prawa o ruchu drogowym, to się, to się właściwie nazywa motorower, ponieważ y, ma silnik o pojemności do 50 cm sześciennych. No, ale, ale ja go nazywam motorkiem, no, właściwie to go częściej nazywam bestią. Jest po prostu niesamowity. To jest y, Romet tam WS50, y, czyli polska marka, ale praktycznie odrodzona na chińskich częściach. Niesamowita rzecz. Jak wiecie, bo już o tym mówiłem, mieszkam pod Warszawą, a dla mieszkańców Warszawy, no i dla mnie też, bo ja właściwie żyję w Warszawie, tylko mieszkam, mieszkanie mam pod Warszawą, pewnie w, w większości również y, miast polskich korek to jest dzień powszedni. Codzienny dojazd do pracy no to jest kilkadziesiąt minut, w moim w zależności od tego, gdzie ktoś mieszka. No w moim przypadku, no to jest ponad godzina drogi do pracy. Kupiłem ten motorek i jeżdżę nim do pracy w godzinę. Czyli zysk z samej jazdy, może nie mam jakiegoś ogromnego, no bo powiedzmy 10-15 minut jestem szybciej motorkiem, bez bestią. Natomiast tak, zyskuję to, że spalam 2,5 litra na setkę, jazda jest przyjemniejsza, bo płynniejsza, bo w samochodem, owszem, tam gdzie można, to i pojadę i 80 i nawet 100 na godzinę, jak jest pusto, ale potem trafiam na przykład na Puławską albo w Aleję Krakowską i stoję w korku i poruszam się ze średnią prędkością poniżej 10 km na godzinę. Natomiast motorkiem, tam gdzie jest prosta, to ja jadę 60, a tam gdzie jest korek, to jadę wciąż 30, 20-30 na godzinę, więc jazda jest dużo płynniejsza. No i, czyli zyskuje, zyskuje benzynę, zyskuje przyjemność. Nawet jeżdżę, powiem tak, z pasażerem. Moja żona się zabiera ze mną do pracy i jedziemy sobie tą bestią do pracy. Jest naprawdę świetnie, polecam to każdemu, bo, bo to jest po prostu metoda na korki. No, jeśli patrzę tak właściwie, jak ludzie jeżdżą to tymi samochodami, to przewożone jest powietrze. No, naprawdę więcej samochodów wiezie tylko kierowcę niż, niż więcej pasażerów. No już pomijając to, że w samochody, gdzie jest więcej niż dwie osoby, to stanowią naprawdę wręcz rzadkość. A właśnie mm, skuter, no ja mam akurat motorower, taki, taki mo motocykl. No, wsiada się na niego normalnie okrakiem, yy, zmienia się biegi nogą, nie ma żadnych owiewek, więc to jest taki, to się nazywa taki typ naked. No, i to jest naprawdę rozwiązanie na, na korki. No. Jeżdżę, podejrzewam, jeżdżę na pewno szybciej niż komunikacją. Niewiele drożej, a dużo swobody mam. Niesamowita rzecz, naprawdę, naprawdę warto. I trzeci temat, czwarty temat. Ostatni już, więcej sobie nie przygotowałem. Trochę się wiąże z trzecim. No, właściwie będzie tam taka stawka związana z motorem. Wczoraj był, był pucharowy czwartek z polskich drużyn w pucharach w eliminacjach do Ligi Europejskiej grał Śląsk, Wrocława i Legia Warszawa. Ja jestem fanem, kibicem Legii. No i wczoraj poszedłem na mecz Poszedłem na ten mecz. Legia Warszawa grała ze Spartakiem Moskwa. Z powodu swojej opieszałości i, i takiej brak, takiego braku organizacji musiałem odstać najpierw ile? Dwie i pół godziny w kolejce, żeby wyrobić Kartę Kibica i potem jeszcze z 20 minut w kolejce po bilet. No, gdybym, widzicie, załatwił tą kartę kibica a wcześniej normalnie bez kolejki, nie byłoby żadnego problemu. Po prostu bym kupił sobie ten bilet przez internet. No ale cóż, mimo, mimo odstania swojego, tego czasu, nie żałuję. Mecz był wspaniały. Pojechałem oczywiście na ten mecz motorkiem, bo sam byłem na tym meczu. Tym razem e, żadne z dzieci nie było. Dzieci są gdzieś na wakacjach. Pojechałem motorkiem, zaparkowałem tuż przy stadionie, gdzie już właściwie nikogo samochody nie były tam wpuszczane. Motorek został wpuszczony wyjeżdżając, właściwie cała tam okolica stadionu stała w korku, bo ludzie przechodzili przez ulicę, samochody stały, autobusy stały, motorek jechał, natomiast co do samego meczu, no wspaniały wspaniały mecz, naprawdę świetny mecz, cóż no wynik 2-2 niestety tylko choć Legia naprawdę była w tym, w tym meczu naprawdę dobra no to jeśli nie miała przewagi, to była, stan, to, był równorzędny, to była równorzędnym partnerem do gry, dla jakby nie było wyżej notowanych wyżej notowanego Spartaka. Co do meczu, to chciałbym, to tak mi się spodobało, że teraz w niedzielę wybieram się na mecz, legia ze Śląskiem, tylko tym razem już pójdę na na tą trybunę dla, dla ultrasów, nasza trybuna w Warszawie nazywa się Żyletą. To jest, powiem tak, co by nie mówić o tych kibicach, czy jakby niektórzy powiedzieli kibolach, to oni stanowią na stadionie, bez nich po prostu ten mecz, te mecze wyglądałyby inaczej. Inaczej, czyli w tym wypadku gorzej. Dużo gorzej. Kiedy ja przyszedłem na stadion, to lud... byłem mniej więcej pół godziny przed meczem, no to ludzie napływali, zbierali się. Trybuna północna, żeleta wypełniona już była kibicami, śpiewającymi, kibicującymi, już rozgrzewali się. I podczas meczu to było cały czas, non stop, bez żadnej przerwy, tak jakby w ogóle meczu nie oglądali, ponieważ oni nie reagowali na, na to, co się dzieje na, na boisku. Nie, nie było czegoś takiego, nie wiem, jakichś jęków zawodu albo je, jakiś y, westchnień, y, zachwytu. To była cały czas jazda. Y, ze, z tymi, ze swoimi kibicowskimi piosenkami. Niesamowite, niesamowite. Naprawdę podziwiam ich, choć no, oczywiście nie wszystko mi się podobało, bo osobiście moja y, postawa, moja wrażliwość no raczej nie do końca akceptuje to, żeby śpiewać o, o drużynie przeciwnej. Uwaga, teraz będą no, wyrazy. Y, jak to było? Ruska kurwo. No, to było właściwie to. to. To akurat mi się nie podobało. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która właśnie podczas meczu zaistniała. Można nie lubić kibiców drużyny przeciwnej, może to nawet graniczyć albo, nie wiem, wręcz być nienawiścią. Ale jest pewna hierarchia. Otóż w pewnym momencie nie widziałem, co się stało, ale na ten sektor, gdzie tych, nie wiem, może było ich 100, może 200, no nie wiem, w każdym razie nie, nieliczna grupka kibiców Spartaka, no trudno się dziwić, że nieliczna, bo to jednak 2000 kilometrów stąd. Wkroczyła tam służby porządkowe, nie wiem, tam spacyfikować jakiegoś y, człowieka. I co się dzieje? Y, polski, polscy kibice, Polscy, ci z żylety, nie krzyczą, że hura fajnie, m, że w tej ruskiej kurwie i tak dalej zbiliście. Tylko krzyczą, y, tylko za, zaśpiewali, zostaw kibic, nie jak to było, bo też z wyrazem oczywiście. Hej, no coś tam kurwo, zostaw kibica, coś, coś w tym stylu. Także... Yy, można nie lubić yy, obcych kibiców, obcej drużyny, ale jednak policja jest największym wrogiem na stadionie, z tego co widziałem, z tego co zauważyłem. Yy, ja tak mówię, może wygląda na to, że ja... Yy, Takim jestem jakimś na, neofitą, czy kimś, kto nie wiem, z piłką nożną niewiele ja ma wspólnego, bo mówię, o, tak wygląda, jakbym mówił o tym z pewnym zdziwieniem, o tym co się tam działo. znaczy no, Ja piłką nożną się interesuję bardzo. Na meczach bywam, bywam, nie, nie jest to jakiś regularne y, moje występy, ale, ale bywam chętnie, oglądam chętnie i bardzo mnie to pasjonuje i nie do końca potępiam kiboli. Nie ze wszystkim się zgadzam, nie wszystko mi się podoba. Ja bym pewnie zachowywał się inaczej. Pewnie wyizolowałbym, y, najchętniej wyizolowałbym te chamskie zachowania i zostawił tylko te mm, fajne kibicowanie własnej drużyny, śpiewanie piosenek dla jakby pro, a nie anty. Chętnie bym właśnie w tą stronę poszedł, ale rzeczywistość jest inna i yy, no i, i może niestety jest inna, aczkolwiek to, co jest cenne jednak to jest to, jaką atmosferę ci ultrasi wprowadzają na stadion. Bez nich mecze byłyby dużo, dużo nudniejsze, dużo gorsze. Także także mimo wszystko, szacunek. Oczywiście należy. Pewnie, pewnie należy powiedzieć jakieś, zgłosić takie wotum separatum, że to mi się nie podoba, a to mi się. I to bym zmienił, i ja właśnie coś takiego zgłaszam, ale nie potępiam ich tak w czambu, że są niefajni w ogóle, wybić, bandyci i tak dalej. Mają swoje. Są w specyficzny sposób bardzo honorowi, to trzeba im przyznać. Oczywiście może, można powiedzieć, że to jest źle pojęta, źle pojęte, taka właśnie. Solidarność, bo, bo no w gruncie rzeczy solidaryzują się z jakąś tą bandyterką, ale no coś w tym jest. No coś, jest coś w tym takiego nie do końca, co, co, co nie pozwala mi tak do końca to, tego potępić. Jako całość oczywiście, bo poszczególne zachowanie jak najbardziej. No i to tyle właściwie, co miałem do powiedzenia po tej długiej przerwie. Trzynasty odcinek podcastu Święty Spokój już zaraz się zakończy. Przepraszam, bo w tyle pewnie usłyszeliście jakąś muzykę. Na koniec znowu muzyka. Aha, czy ja wszystko mówię, bo zawsze na koniec już wszystko nagram, poskładam, znaczy poskładam, tutaj nie ma wiele składania, po prostu wstawiam tu te piosenki, promo i właściwie tyle. Ale zawsze potem na koniec przypomina mi się, że czegoś nie powiedziałem. Ale chyba tym razem powiedziałem wszystko. No, może jeszcze tylko tyle, że mówił do Was Bartek i do zobaczenia za nie wiadomo kiedy. Cześć. Aha, no tak. Na koniec, na koniec zespół SG w utworze No Comfort Zone z, z płyty Improvisation. Zapraszam, miłego słuchania. I do usłyszenia, mam nadzieję, że tym razem w bliższej przyszłości niż, po krótszej przerwie niż ostatnio. Cześć. No wiem, o czym zapomniałem, ale właściwie trochę zapomniałem, i nie zapomniałem. O stałej rubryce, czyli korespondencja. Nie będę jej czytał, ponieważ minęło tyle czasu, że prawie dwa miesiące, że szkoda, no chyba nie byłoby zbyt czytelne ciągnięcie wątków, y, który, o których być może już sami nie pamiętacie. Także do korespondencji wrócimy od następnego odcinka. A teraz już naprawdę się żegnam i zapraszam na tą piosenkę, którą zapowiedziałem przed chwilą. Cześć.